Żarłok i skóra i Mando Jerry Trzymać. oraz nasi goście! <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i dzisiaj jest ze mną Mando. Witam Cię Mando. Witam Ciebie bardzo serdecznie i witam wszystkich słuchaczy. Zebraliśmy się w takim gronie, aby no, dokończyć coś, co rozpoczęliśmy jakiś czas temu, czyli omówienie serialu Black Sales. Spotkaliśmy się... Było mówić sezony 1-3, kiedy to Mando troszeczkę za moją namową w ten serial wsiąknął. No, i już wspólnie wyczekiwaliśmy bardzo mocno finałowego sezonu. Finałowego sezonu, który skończył się właśnie w minioną niedzielę. No, i postanowiliśmy na gorąco tenże sezon omówić. Opowiedzieć Wam, jak się ta cała opowieść skończyła, jakie są nasze wrażenia, czy nam się podobało, czy nie. No, i zachęcić pewnie tych, którzy jeszcze serialu nie widzieli, być może, żeby jednak po niego sięgnąć, chociaż pewnie takich osób raczej w tym odcinku nie będzie zbyt wiele. No i zresztą będą nas słuchać bardzo krótko, bo nie okłamujmy się, ten podcast będzie mocno spoilerowy. Zaczniemy od m, takiego wprowadzenia bardzo krótkiego, niespoilerowego, ale jeśli ktoś nie oglądał serialu, to odsyłamy raczej do podcastu o trzech pierwszych sezonach, a tak naprawdę odsyłamy do serialu, a potem do podcastów. I na wstępie, Mando, chciałbym Cię zapytać o Twoje oczekiwania względem tego czwartego sezonu, dlatego że w sumie, jeżeli chodzi o Black Sales, to sami twórcy mieli sytuację, która... Do, jest dosyć komfortowa z ich punktu widzenia, a mianowicie, zanim ten czwarty sezon się rozpoczął, już było wiadomo, że to będzie seria finałowa, ostatnia, czyli można było tak skonstruować całą tę opowieść, żeby wszystkie wątki istotne były podomykane. No i, i jak ty to widziałeś? Czy, czy miałeś jakieś podejrzenia, w jakim kierunku pójdzie ten, ten czwarty sezon? Czy miałeś jakieś swoje typy? Ale czy też miałaś jakieś może swoje nadzieje w kontekście tego, co w tych pierwszych trzech sezonach dostaliśmy i w kontekście tego, no, że gdzieś tam majaczyła nam przecież na horyzoncie Wyspa Skarbów? No Ja powiem, że... Po pierwsze trochę byłem zaskoczony tym, że to będzie już finałowy sezon. W momencie, gdy to ogłosili, to byłem trochę zaskoczony, bo wydawało mi się, że można to ciągnąć jeszcze dłużej i że materiału jest na więcej historii do opowiedzenia. I trochę się bałem tego, że pomimo, że oczywiście no, twórcy mieli ten komfort, że yy, mogli serial zakończyć, to trochę się bałem, że ten ostatni sezon nam wrzuci dużo rzeczy na raz, ale z drugiej strony właśnie oczekiwania miałem takie, że będzie właśnie bardzo dużo się działo, ponieważ te wszystkie pootwierane wątki prowadzące do naprawdę wielu konfrontacji między wieloma bohaterami, czy nawet wieloma m, narodami, krajami, no zwiastowały nam e, bardzo epickich rozmiarów finał. E, no i w zasadzie t, tylko i wyłącznie takie oczekiwania miałem. Nie spodziewałem się innych rzeczy, nie myślałem nawet o innych rzeczach, nawet za bardzo nie myślałem o Wyspie Skarbów, bo jednak nie sądziłem, że twórcy pozwolą sobie na coś więcej niż tylko takie drobne smaczki i drobne wprowadzenia czy to jakichś pobocznych postaci z Wyspy Skarbów, czy elementów, które załapią tylko czytelnicy Wyspy Skarbów. Nie spodziewałem się, że pójdą jakoś bardziej w, w kierunku książki, no bo to jednak serial oddziela od książki jeszcze szmat czasu, także raczej nie liczyłem na, na, na tego typu nawiązania i myślę, że tak myśląc o tym finałowym sezonie przed rozpoczęciem jego, to w zasadzie więcej nie wyobrażałem w sobie. Ja Ci powiem tak, że... Ja początkowo, zanim się dowiedziałem, że to jest ostatni sezon serialu, to podejrzewałem, że pójdą w tym kolejnym sezonie raczej w takich epickich rozmiarów konflikt, no bo przecież w sumie to, co nam się otworzyło gdzieś tam po finale poprzedniej serii, no to można powiedzieć, że to był już konflikt taki na bardzo szeroką skalę. Ja tutaj takie kreśliłem w głowie sobie scenariusze, że być może pójdziemy w kierunku takiej batalii już międzynarodowej, o której ty też gdzieś tam mimochodem wspomniałeś, czyli, że może dojść do jakiegoś takiego nawet egzotycznego trochę przymierza pomiędzy dawnymi wrogami sprzymierzonymi teraz przeciwko nowego, nowemu zagrożeniu, jakim na przykład, nie wiem, będzie Hiszpania. No i w tym momencie nagle się okazało, że to, to będzie już finał całego serialu. To trochę ja no, nie wiedziałem, w którym kierunku możemy tutaj pójść i, i miałem lekkie obawy, dlatego że to, co ty wspomniałeś, że miałeś nadzieję na jakiś takie spektakularne zakończenie, to z jednej strony no, należało się wręcz tego spodziewać, ale z drugiej strony no, też trzeba brać poprawkę na to, jak cały ten serial jest skonstruowany, gdzie tutaj tych takich epickich bitew, epickich konfliktów w sumie dostawaliśmy relatywnie niewiele. No i no i nie wiedziałem do końca, jak twórcy chcą te wszystkie wątki podomykać, no bo też trzeba sobie jasno powiedzieć, że no bardzo, bardzo dużo różnego rodzaju elementów tutaj budowano przez te trzy sezony. Przecież tu mamy cały szereg postaci, bo to już jest jakby jakaś pewna nietypowa rzecz, jeżeli chodzi o produkcje telewizyjne, że na etapie tego finałowego sezonu, no to my tutaj mieliśmy przecież do podomykania całe mnóstwo wątków, bo tutaj ciężko powiedzieć, że, że nie wiem, skupiamy się tylko na Flincie i Silverze i ich historii, bo tutaj mamy przecież... I, I po stronie piratów i po stronie tej rządowej, że się tak wyrażę, no jednak całe, ca, cały szereg postaci, które też ażby się prosiło o to, żeby coś z nimi ciekawego i interesującego zrobić i trochę miałem obawy, czy podołają temu y, czy, i czy ten czwarty sezon spełni oczekiwania, tym bardziej, że no, też wspólnie omawialiśmy serial, który trochę miał podobną drogę, czyli też się kończył na czwartym sezonie, też było wiadomo, że czwarty sezon będzie ostatnim no i, i twórcy nie dali rady, mam na myśli tutaj Banshee oczywiście, a przyznam się, tak przechodząc płynnie do, do tego, co w końcu otrzymaliśmy, abstrahując już trochę od samych oczekiwań, to te moje lekkie obawy z, no, z jednej strony od razu się rozwiały, z drugiej strony troszeczkę zaczęły we mnie jeszcze kiełkować po pierwszym odcinku, który z jednej strony no jest właśnie takim mega epickim otwarciem. Który... Zaczął się mocno z rozmachem. Tak, no i, to, i to, to jest też typowe w sumie dla tego serialu, że on ma bardzo często mocne otwarcie, mocne zakończenie, a gdzieś tam w środku przyzwyczaił nas do raczej skupieniu się na postaciach, na intrygach, na budowaniu relacji i tak a tutaj to otwarcie jest szalenie mocne, ale to, to, co mnie trochę zaskoczyło, to fakt, że od razu na początku dostajemy przeskok w czasie, gdzie tak na dobrą sprawę dopiero po chwili widz się orientuje że od zakończenia trzeciego sezonu do, do tego, co widzimy obecnie, no to już minęło kilka miesięcy i tak naprawdę ta sytuacja, którą widzieliśmy, wydawałoby się chwilę temu, no ona już się troszeczkę jednak zmieniła. No i, i patrząc z tego punktu widzenia, no to tak ja stwierdziłem, okej, okay, no to mamy ten przeskok czasowy, to ciekawe, co teraz tutaj zrobią, tym bardziej, że dla mnie też było fascynujące, jak twórcy wpiszą całą tę opowieść w tą warstwę historyczną, no, z którą widać, że oni sobie bardzo zmyślnie pogrywają i bardzo fajnie wykorzystują różne elementy z prawdziwej historii. No i faktycznie na, na Dzień Dobry od razu dostaliśmy trzęsienie ziemi, bo można powiedzieć, że tak jak finał zwiastował nam świetlaną przyszłość przed Piracką Bracią, tak ten pierwszy odcinek w ciągu 15 minut zmiótł te, te nadzieje po prostu z powierzchni ziemi i zrobił to w, w naprawdę imponującym stylu, no bo trzeba też jasno powiedzieć, że ci, którzy czasem narzekają, że w Black Sales, brakuje takich naprawdę potężnych i widowiskowych bitew morskich, no to, to myślę, że po tym pierwszym odcinku no, na pewno nie mogą być zawiedzeni, bo, bo to, co tutaj dostaliśmy, to było naprawdę coś, coś szalenie dobrego. No i bardzo ładnie pokazane, też nietypowo zdjęcia z podwody widziane, wi widać było sytuację już po bitwie, czyli te wszystkie trupy, rozbite statki widziane z głębi, z w zasadzie z dna to wyglądało przebajecznie, ale akurat zdjęcia w tym serialu to zawsze były rewelacyjne i to nie musiały być wielkie bitwy, żeby to wyglądało super, no ale ta bitwa wygląda świetnie. Przy czym ja, bo ty użyłeś takiego sformułowania, że miałem nadzieję na, na taki epicki, wielki, bitewny koniec, ale to też nie do końca, że miałem nadzieję. Ja po prostu niczego więcej tak nie wiedziałem czego oczekiwać. To było jedyne, co przychodziło mi do głowy, a nie miałem pojęcia co innego nam mogą jeszcze zaserwować. No a to w końcu jednak jest 10 odcinków, więc ja Jakoś to trzeba rozpisać i można się było właśnie obawiać, tak jak porównałeś do Banshee, że na początku zaczną wrzucać jakieś nowe wątki albo rozmywać te historie, a nam tę całą walkę i, i, te, i te wszystkie takie sceny bardziej emocjonalne zostawiam na koniec. A właśnie tutaj to zupełnie inaczej rozpisali w tym finale, bo tak jak że zaczyna się wielkim przytupem. Naprawdę pierwsze 15 minut to jest pff, to jest pogrom. Potem robi się znów przegadane, ale przegadane w sensie takim... Bardzo pozytywnym, czyli jeśli lubicie ten serial, jeśli dotrwaliście do tego momentu, to raczej lubicie to, ten rodzaj przegadania, natomiast bardzo szybko ten finałowy sezon robi się brutalny i zamyka po prostu definitywnie wiele wątków, bo już trzeci odcinek tego sezonu jest, jest po prostu jak mały finał. To co dzieje się w trzecim odcinku, to ja pamiętam, że jak go obejrzałem, to w zasadzie nie wiedziałem, co teraz może się tutaj wydarzyć, a za chwilę robią nam kolejny boom i kolejny boom i tam, nie wiem, do szóstego odcinka, pierwsza połowa tego serialu, to jest taka rozpierducha i tam się tyle sytuacji zamyka, że, że... wow i mógłbym powiedzieć, że dalej zostałem, można by powiedzieć, że dalej zostałem rozczarowany, ale nie, absolutnie nie. Byłem nieco zaskoczony, że w drugiej połowie ten serial robi się dużo bardziej stonowany, dużo bardziej przegadany i idzie bardziej w takie um, inne trochę rejony, ale mi się to podobało Całe to wyważenie i całe, to, całe ca, całość jak został czwarty sezon rozpisany, według mnie jest to naprawdę bardzo dobre zamknięcie, i tak jak porównałeś do Banshee, tak ja mogę do wielu seriali porównać, które, na których zakończenia bardzo czekałem, które były bardzo dobre, a, a, a z ostatnim sezonem twórcy bardzo często sobie nie radzili. No Banshee to jest tutaj taki przykład naprawdę książkowy, ale również synowie anarchii, którzy przez sześć sezonów naprawdę budowali świetną historię, a potem w tym ostatnim to poszło w złym kierunku i ten sezon odstaje od reszty. Ostatecznie został zakończony powiedzmy godnie, ale, ale cały finałowy sezon według mnie odstawał na minus. A tutaj właśnie nie. Tutaj rozpisali zaskakująco, jak dla mnie zaskakująco. No, nie spodziewałem się tego, że zaczniemy z takim przytupem, a potem pójdziemy w zupełnie inne rejony, ale to wszystko grało jak należy. Tu dotknąłeś bardzo wielu kwestii, które ja też chciałem poruszyć, bo po pierwsze to samo rozpisanie pod kątem rozłożenia akcentów, bo ja naprawdę nie spodziewałem się czegoś takiego, no bo jednak, tak jak wspomniałem, no ten serial przyzwyczaił nas, że takie rzeczy bardzo istotne, bardzo ważne w sensie widowiskowości, one się najczęściej działy na początku i na końcu sezonu, a tutaj naprawdę no, te pierwsze sześć odcinków to jest no, jazda bez trzymanki. Tutaj tak na tą sprawę sytuacja zmienia się jak w kalejdoskopie, ale co jest ciekawe, to pomimo, że na przykład twórcy wprowadzają nowe postaci, co już samo w sobie na tym etapie zaawansowania serialu powinno rodzić obawy, no bo, no bo jednak, no kurczę, no ciężko się wprowadza nowe postaci czy nowe frakcje nawet, teoretycznie 10 odcinków to nie jest mało, no ale, ale jednak, żeby te, te postaci dobrze podbudować, żeby je tam jakoś uwiarygodnić, no to często potrzeba trochę czasu. Tutaj od samego początku dostajemy czasem nowe postaci, nowe frakcje, ale przede wszystkim właśnie się dzieje szalenie dużo, ale Właśnie pod kątem tego rozpisania, o którym ty wspomniałeś, to moim zdaniem to Black Sales może być z kolei książkowym przykładem, jak wykorzystać doskonale to, co się budowało przez pierwsze trzy sezony, dlatego że to przegadanie, o którym ty wspomniałeś, o którym my często rozmawialiśmy przecież przy okazji Black Sales, czyli to, że tam tak na pewną sprawę bardzo często się cała akcja dzieje w dialogach, że no, niektórym się nie podobało i niektórych to właśnie odrzuciło od piratów, no bo zakładali, że piraci to okej, okay, to będą, będzie wesoła przygodówka. To jest taki serial, który ja czasami nazywam umownie takim tillerem politycznym, gdzie tam się bardzo dużo rozgrywa na etapie budowania jakichś sojuszy tymczasowych, czy nie tymczasowych. No i, i twórcy tutaj rewelacyjnie moim zdaniem korzystają z całego tego bagażu tych trzech sezonów i ze wszystkich historii stojących za poszczególnymi postaciami, bo przecież w tych pierwszych sześciu odcinkach nie dość, że dzieje się szalenie dużo, to niektóre z postaci ulegają bardzo istotnym przemianom, czy to przez podjęte swoje własne decyzje, czy przez jakieś okoliczności, które nagle zmuszają na przykład te postaci do, do działań trochę dla nich nietypowych, ale to absolutnie nie działałoby tak dobrze, gdyby, gdyby nie to, że to zostało tak świetnie poprowadzone i tutaj ja nie miałem ani przez moment poczucia, że, że nagle, nie wiem, któraś z postaci zaczyna działać wiesz, na zasadzie trochę takiego wytrycha fabularnego, że nie wiem, że ktoś się znajduje w danym miejscu tylko po to, żeby popchnąć akcję do przodu albo właśnie, żeby odwrotnie zamknąć jakiś wątek, tylko tylko tu wszystko było praktycznie od samego początku na swoim miejscu i co więcej to było naprawdę zaskakujące, bo tutaj tych zwrotów akcji otrzymujemy szalenie, szalenie dużo i też ja od razu powiem, że mi się bardzo spodobało to, że ten serial jest, no, można powiedzieć, dosyć wyraźnie oddzielony na, na pierwsze sześć odcinków i ostatnie cztery, gdzie te ostatnie cztery są dużo bardziej kameralne i jeszcze bardziej skupione na, na tych paru postaciach, ale to moim zdaniem to też świetnie zrobiło całej tej końcówce i, i bardzo ładnie domknęło całą tę opowieść i, i naprawdę duży szacun, że przecież ostatnie istotne fabularne, post, fabularnie postaci to się pojawiają przecież chyba w ósmym odcinku i co, co już dla mnie było w ogóle jakimś mega szokiem, że no, no po prostu stwierdziłem, no, no nie będą w stanie tego po prostu jakoś sensownie poukładać, żeby to się jakoś udało zebrać w taką naprawdę zgrabną i satysfakcjonującą opowieść, która będzie miała satysfakcjonujący finał, a tu nagle się okazało, że, że jednak im się udało. Do tego w tym sezonie nie ma czegoś takiego, co jest częste w serialach, czyli takie zmiany frontów, jak wiatr powieje, jak wiesz, jak się układają wydarzenia, tak, tak zawiązujemy sojusz nagle z tym, a potem z tym, a potem z tamtym. Teraz cię lubimy, a za chwilę nie lubimy. Ja trochę narzekałem przy drugim sezonie, jeżeli dobrze pamiętam, jak oglądałem go Hurtem, tak, że tak, to tak. mnie trochę raziło, tak. że tutaj na Nagle Max jest lubiana, za chwilę nie lubiana, Wayne jest lubiany, jest nie lubiany, i tak dalej. Tego tutaj nie ma, pomimo że fabularnie często wydarzenia są pchane do tego, że już, no kurczę, już w tym momencie wiemy, że nie wiem, Flint i Silver będą musieli pójść na noże, ale to tak płynnie wychodzi, tak naturalnie, że oni mimo wszystko idą dalej razem, bo, bo zdają sobie sprawę, bo mają ten bagaż doświadczeń, który został wypracowany, bo jeden ma na drugiego takiego haka, że, że ten drugi sobie zdaje sprawę, że nie będzie mógł w tym momencie, nie wiem, prywatnej jakiejś wendety sobie zrobić i to samo jest z Eleonor, to samo jest z Max, to samo jest z Rakhamem i z wszystkimi bohaterami. W tym sezonie czegoś takiego moim zdaniem nie ma. Wszystko jest płynnie i wszystko właśnie wynika z tego, co zostało wypracowane. No i to jest, to, to jest naprawdę rewelacyjna rzecz. A druga kwestia, która jest dla mnie kapitalna to jest ilość takich często małych, a fantastycznie zbudowanych scen, których tutaj naprawdę dostajemy całe mnóstwo i to czasem, ja mówię małych, ale to, to umownie to tak można nazwać, bo tutaj nieraz to są sceny, które są mega istotne fabularnie, ale to jak tutaj twórcy sobie z niektórymi rzeczami radzą to jest rzecz, no po prostu dla mnie naprawdę tak, że chylę czoła i to patrząc nieraz na, od takich naprawdę drobnostek, jak y, ja w, w, pamiętam parę scen pomiędzy Silverem a y, Flintem chociażby, gdzie oni paroma, w paru dialogach byli w stanie przekazać cały ten bagaż doświadczeń, który za nimi stoi. I y, y, y, to, co ty wspomniałeś, że nieraz tutaj, przecież w tym sezonie jest to często budowane na zasadzie takiej, że żeby ich przeciwstawić przeciwko sobie. I to, jak oni nieraz już, już to przymierze jest przełamane, a nieraz po prostu w dwóch spojrzeniach w, w jakimś jednym krótkim dialogu nagle dostajemy coś zupełnie innego i coś, co cementuje ten, tą, tę ich relację. Jak na przykład z takich większych scen, no cała scena, w której rozstajemy się z... No przecież to, to, już pomijam, że ta scena poziomem brutalności to pewnie zawstydziłaby twórców gry o tron, ale to przecież jak ona jest rozpisana, przecież to jest chyba... Siedem minut sceny, która jest bez dźwięku, nakręcona po prostu w totalnej ciszy, która tak człowiekowi ryje beret i tak wyniszcza widza, że to po prostu... To, to jest nawet w tym takim przyzwyczajeniu naszym już do, do brutalności w telewizji, no bo jednak takie seriale, jak nie wiem, właśnie Gra O Tron, czy The Walking Dead, czy Spartacus, czy jakieś, no wiesz, te różne seriale z ostatnich lat, które się mocno opierały na tym, że wyżynały swoich bohaterów, no to i tak po prostu ta scena. No, zro potrafiła zrobić z emocjami widzów rzeczy niesamowite po prostu a tutaj takich rzeczy mniejszych lub większych jest po prostu naprawdę całe mnóstwo no ta scena i ten odcinek cały to jest właśnie początek serialu pierwszy to jest trzeci odcinek gdzie rozstajemy się z tym bohaterem to, ja, to po prostu wywraca mózg na drugą stronę. Ja mam doświadczenie z brutalnym kinem, brutalnym serialem, ale ja to oglądałem naprawdę jak na szpilkach i wykręcało mną, no wykręcało. Ja później obejrzałem to chwilę przed, przed Jerem i tobie pisałem, żebyś nie oglądał przypadkiem, jak dziecko tak, tak, tak. chodzi po pokoju albo coś, bo ja to oglądałem akurat w dzień. No. Nie miałem może rodziny obok siebie, ale oglądałem w dzień ty oglądałeś już wieczorem na spokojnie. To jest naprawdę ileś minut, tak jak, tak jak mówisz, bez żadnej muzyki, bohaterowie prawie nic nie mówią, słychać dźwięki, które potęgują tylko, no bo te dźwięki są istotne dla sposobów, w jaki ginie ta postać i po prostu myślisz, że to już dalej nie pójdzie, a to idzie dalej. Myślisz, że oni już więcej nie zrobią, a oni następną scenę pokazują ci spod wody i po prostu po prostu czujesz w każdym koniuszku każdego paznokcia i każdego zakończenia nerwowego czujesz tę scenę i to jest po prostu tak nagrane, tę śmierć tego bohatera Mega i właśnie yy, po tym trzecim odcinku, bo to tak naprawdę to nie, było, to nie był koniec emocji w trzecim odcinku, to były emocje, które nam no nie ale przecież potem nagle się wywraca sytuacja do góry nogami, krew się leje, trup ściele się gęsto i w ogóle zmienia się sytuacja całkowicie. I no, no te pierwsze odcinki pod tym kątem były niesamowite, ale jeżeli już mówimy o śmierci bohaterów, to twórcy po prostu perfekcyjnie zagrali sobie z, z ludźmi, którzy znają historię, znają Wyspę Skarbów i wiedzą kto jest bezpieczny, bo kurczę, no w pewnym momencie tutaj prawie wszyscy bohaterowie my wiedzieliśmy, że oni są bezpieczni i zginąć nie mogą, a pomimo wszystko te sceny, gdzie ich życie było jakoś zagrożone oglądało się jak na szpilkach. W momencie, gdy dochodziło do jakiejś zdrady i, i już widzieliśmy, że, że stają naprzeciwko siebie, żeby będą ze sobą walczyć, wiedzieliśmy, że ta postać nie może zginąć, to i tak to się oglądało jak na szpilkach. Ale to jest jeszcze druga kwestia związana jakby z uśmierceniem bohaterów, że tutaj mam wrażenie nieodparte, że twórcom się udała nie lada sztuka tego, że każda ze śmierci, którą dostajemy w tym finałowym sezonie ma bardzo duży ładunek emocjonalny i no bardzo takie istotne znaczenie fabularne, ale w takim pozytywnym sensie, że to, że to nie jest to, co czasem dostajemy, czyli po prostu taki mówię też prosty wytrych fabularny albo prosty szoker na zasadzie, że, że wiesz pozbywamy się postaci, żeby trochę potrząsnąć widzem, tylko to naprawdę miało bardzo, bardzo istotne znaczenie, no bo przecież tutaj mówimy o czu, ale przecież druga chociażby z takich istotnych śmierci, która no przecież Wpłynęła na całe, na całe przeistoczenie później gubernatora i tego, kim tak na dobrą sprawę się stał w drugiej części sezonu i to po prostu jak, jak to jest dobrze wszystko poprowadzone, no to, to naprawdę... No, trzeba mieć duży szacunek dla scenarzystów i dla twórców, że, że takim się to udało po prostu fantastycznie poprowadzić. No, no i ta druga śmierć, pomimo że sama w sobie brutalna już nie jest, nie jest to w porównaniu z... no to w ogóle zupełnie inny poziom brutalności, to również wiedząc co to za postać, wiedząc w jakim jest stanie, wiedząc co tutaj się dzieje, wiedząc kto ją zabija i co spowodowało, że t, t, ta osoba ją zabija i w ogóle wszystko, co spowodowało, że do, doszliśmy do tej sceny jest y, t, też mega szokujące i i moim zdaniem też bardzo, bardzo emocjonujące, bo no śmierć takiej postaci jest, jest rzeczą ciężką. Ale jak już mówimy też o śmierciach, to w pewnym momencie tutaj doszło do takiej sytuacji, że myśmy dużo o tym rozmawiali. Kto tu jeszcze zginie? Kto może zginąć? I, i obstawialiśmy w kolejnych odcinkach, kto zostanie zabity i kiedy. I doszło właśnie do takiej sytuacji, że my sobie wyliczaliśmy, kto zginie. A mnie się też bardzo podobało, że w momencie, gdy ten sezon się zmienia i zaczyna się bardziej wchodzić w intrygi, bardziej w takie bardziej walka piórem niż, niż mieczem. I, i właśnie w to, w to takie fajne przegadanie Black Salesowe. To nagle wcale te postacie nie giną. Obstawialiśmy wiele śmierci, a, a, a do wielu mhm. z nich nie doszło, a to wcale nie wpłynęło na poziom tego serialu. To wcale nie, nie, nie sprawiło, że nagle ten film stał się gorszy, mniej emocjonujący. Ja miałem tutaj postacie, które bardzo chciałem, żeby zginęły. I, i za każdym razem, gdy gdzieś tam dochodziło do momentu, że mogą zginąć, to ja byłem, Sój, że nie zginęły. A ostatecznie cieszę się, że nie zginęły, bo tak to zostało fajnie poprowadzone, i tak to zostało fajnie na koniec zamknięte, że bardzo mi się podoba, że twórcy wiesz, nakarmili tych głodnych. Brutalności i, i, i głodnych tych walk, i głodnych takich starć, widzów, nakarmili przez te pierwsze sześć odcinków, a potem zrobili swoje, potem zamknęli to po swojemu. Mnie to nie radziło. Tutaj pełna zgoda. A to też jest ciekawe dla mnie, bo to wspomniałeś o tym, że jest ta perspektywa na przykład widzów, którzy znali Wyspę Skarbów i wiedzieliśmy, które postaci są bezpieczne, ale ja bym też odwrócił z kolei sytuację i na przykład to, jak, to, to, to co mówisz, że żeśmy rozmawiali, kto tu jeszcze zginie, to ja z kolei część takich swoich opinii, to wygłaszałem na podstawie tego, co wiedziałem z historii, po prostu, jak to się wszystko potoczyło i ja po prostu no, w życiu bym nie pomyślał, że z jednej strony można ten sezon poprowadzić z tak dużym szacunkiem do historii, tak wiele rzeczy czerpiąc z, z faktów, bo tutaj przecież bardzo, bardzo wiele tych intryk, które się wydają tutaj czasem niedorzeczne albo motywów, które wydają się zrobione na siłę, to są rzeczy, które się wydarzyły po prostu. A, a tutaj twórcy poszli taką drogą w sumie jaka była obrana przez cały ten serial, czyli z jednej strony że czerpią z historii pełnymi garściami, ale nie trzymają się jej kurczowo i ja bym chciał do tego wrócić już w sekcji spoilerowej przy samym finale, bo, bo ten finał, on jest taki, ja bym powiedział słodko-gorzki w sumie z perspektywy widza, gdzie teoretycznie można powiedzieć, że on się kończy jakoś tam pozytywnie, ale, ale to nie jest taki podręcznikowy happy end, gdzie wiecie, odjeżdżają wszyscy, czy odpływają w tym przypadku ku zachodzącemu słońcu i, i, i że wiemy, że tu, tutaj już będą żyli długo i szczęśliwie, no... No nie, no raz, że tutaj tych postaci jest za dużo, no i to ten, ten finał z oczywistych względów nie mógł się skończyć dla nich wszystkich równie dobrze, ale, ale, nawet jeżeli dostajemy teoretycznie pozytywne zakończenie, to, to moim zdaniem to jest podszyte taką nutką czasem nostalgii, czasem goryczy. I to też wyszło w sumie bardzo na plus, bo, bo ten odcinek finałowy on jest, on jest w sumie taki, takim Black Sail w pigułce, bo, bo przecież mamy bitwę morską, która jest po prostu rewelacyjnie nakręcona. To mi się tak strasznie podobało. No, tym razem ujęcia z góry głównie. Tak jak otwierający odcinek miał z dołu, z podwody, tak tutaj bardzo dużo ujęć jest z góry, które wyglądają bajecznie po prostu. Te walki na, na tych masztach, one, one wyglądają świetnie. To Tu widać, że po prostu znowu większość budżetu chyba poszła po prostu na, na, na te dwie bitwy, na początek i na koniec. A z drugiej strony mamy bardzo dużo też takich spokojnych, y, kameralnych scen, y, czasem rozgrywanych pomiędzy pojedynczymi postaciami, które z kolei są ze sobą tak duży ładunek emocjonalny, że, że to jest po prostu naprawdę taki roller caster, jeżeli chodzi o pogrywanie sobie z, uczu z uczuciami widzów, ale przy tym to, to właśnie znów zostało wszystko tak umiejętnie poprowadzone i tak fajnie poprowadzone, że ja no, dawno nie czułem takiej satysfakcji kończąc swoją przygodę z jakimś serialem, jak w przypadku Black Sails. Mhm. Za chwilę przejdziemy do spoilerów, bo naprawdę nie ma sensu chyba tak obchodzić sobie dookoła. Ja powiem tylko, że te końcowe odcinki pomimo, że są niby spokojniejsze to są przepiękne wizualnie bo miejsce akcji, w których to się rozgrywa wygląda przebajecznie, wygląda kapitalnie, a do tego bardzo podoba mi się, że twórcy w końcówce, ale to nie tylko w samym finale, ale już w podprowadzeniu do finału pogrywali sobie też z rzeczywistością, a wyobrażeniem. Z... Tak. Jak tak, sobie tak. poczytacie recenzje, jakieś opinie o Black Sales, to ludzie często krytykowali, że no piraci i takie rzeczy, piraci i takie rzeczy, a jak sobie przeczytacie chociażby artykuł Jarego albo książkę Republika Piratów, no to dowiecie się, jak to tak naprawdę wyglądało i ja na przykład mam kolegę bardzo dobrego kumpla, który cały czas ta recenzja wisi w internecie, mogę do niej podlinkować, który po pierwszym odcinku po prostu zjechał ten serial całkowicie, że to takie głupoty, że się w pale nie mieści, że demokracja na statku pirackim, że to przecież taki absurd, że, że, że się w głowie nie mieści, a, a no tak naprawdę tak po prostu było i i tutaj pod koniec twórcy zaczęli się z tym bawić. Jaka, jakie jest wyobrażenie bohaterów serialu, mieszkańców tam tych miast większych o piratach, a jak to jest naprawdę. I są, jest kilka świetnych scen. Jest jedna taka bardzo humorystyczna scena, gdy, gdy Rackham spotyka taką fangirl pi, piratów i tam na początku ona z nim rozmawia tak, tak z szacunkiem, że o widziałeś tego, a znasz Flinta, a znasz Silvera, a znasz Rackhama On tam się cieszy, a w pewnym momencie ona mu zaczyna zadawać pytań. Tanie, a czy to prawda, że oni jedzą zwłoki swoich przeciwników jakieś na, na takiej zasadzie, a Rakham tak na nią patrzy, nie no, po co mieliby to robić? Nie? I tutaj te, tego typu rzeczy jest dużo, a cały właśnie Cały ten serial zmierza do tego, że legenda potrafi wypaczyć historię, że opowieści przekazywane przez pokolenia, opowieści, które obrastają wiele szczegółów, potrafią wypaczyć tak naprawdę historię. I to też jest fajna rzecz, która się twórcą udała, taki, taki psztyczek w nos dla, dla ludzi, którzy pod tym kątem krytykują ten serial. No, pe pełna zgoda tutaj. Ja, ja nawet nie będę nic dodawał, bo to jest niepotrzebne. Świetnie to wyszło. I zanim przejdziemy do spoilerowej, jeszcze powiem tylko tyle, że jeśli znacie Wyspę Skali, to po prostu bajecznie ten serial podprowadza pod Wyspę Skarbów. Ja się tego absolutnie nie spodziewałem, tak jak powiedziałem na początku, ale jest to zrobione z pełnym szacunkiem dla książki. Jest to zrobione tak, że po prostu wszystko się zgadza. Nawet jakieś tam drobne szczególiki, które gdzieś w książce były tutaj, się, zostają rozbudowane. A do tego ten serial zmienia kontekst książki, ale w pozytywnym sensie to nie sprawi teraz, że jeśli w tej chwili sięgniecie po książkę, to na przykład będziecie mieli jakąś scenę wypaczoną, ale postać na przykład Billy'ego Bonsa, która w książce odgrywa jakąś tam dość ważną rolę na samym początku, jest nienawidzona przez wielu piratów, no to po prostu mieliśmy tę informację, że on się boi Silvera i jego drużyny, a tamci go dość mocno nienawidzą, a teraz ten serial w bajeczny sposób to podbudowuje, w ogóle zmienia kontek kontekst tej sceny, ale w, tak jak powiedziałem, w bardzo pozytywnym sposób i to jest tylko jeden z elementów elementów, jeden z drobiazgów, ale kapitalnie ten serial zgrał się z Wyspą Skarbów, czego ja absolutnie nie podejrzewałem, że to tak będzie. I tutaj też w pełni zgoda. Tutaj to tylko do, jakby do, dodam, oczywiście, że się zgadzam w pełni, ale dodam, że to jest o tyle ciekawe, że twórcy tak naprawdę to wycisnęli chyba wszystko, co można było z Wyspy Skarbów, bo każda postać, która się pojawia w książce tu, tutaj także w serialu dostaje swoje 5 minut i to, to jest ciekawe, że gdzieś tam te relacje nie tylko pośród tej pilackiej braci, ale chociażby nawet patrząc na związek z Silvera z Madii, który którego Echa mamy w Wyspie Skarbów, no to też to wszystko nam pokazuje i podbudowuje całą tę opowieść po prostu no niesamowicie, niesamowicie dobrze i, i tak trafnie powiedziałbym. No i myślę, że chyba trzeba będzie iść w kierunku sekcji spoilerowej, bo mieliśmy krótko mówić, bez spoilerów, a się rozgadaliśmy dosyć mocno. No, wyraźnie jakby to nie było jeszcze jasne, polecamy, bardzo polecamy. Ja naprawdę jestem jestem zachwycony filmem. O czym za chwilę powiemy trochę więcej, ale jestem zachwycony jak ten serial został zakończony i jak dla mnie jest to jeden naprawdę ze współczesnie, jeden z najlepszych współczesnych seriali od początku do końca, co nie zdarza się często. I to wręcz można powiedzieć, że z sezonu na sezon coraz lepszy i bez bardzo, bardzo satysfakcjonującym finałem, mimo kontrowersji, które Wywołał w niektórych częściach internetu, ale to o tym zaraz za chwilę, już w sekcji spoilerowej. The end is about to begin. Witamy zatem w sekcji spoilerowej, tych, którzy serial już zakończyli oraz tych, którzy spoilerów się nie boją. No i tak jak wspomnieliśmy chwilę temu, no już samo otwarcie jest dosyć szokujące, bo naprawdę trudno było obstawiać, że twój twórcy w pierwsze 10-15 minut nowego sezonu tak naprawdę... No, wyrzucą do kosza całe wydawałoby się no, osiągnięte status quo, osiągniętą przewagę pirackiej braci nad Woodesem Rogersem, ale dla mnie to było niesamowicie dobrze rozpisane po prostu pod kątem tej całej intrygi, bo tutaj można powiedzieć, że te pierwsze sze sześć odcinków skupia się bardzo, bardzo mocno na walce o Nassau, bo, bo ja tego nie chciałem mówić w, tej, w pierwszej naszej sekcji, ale można powiedzieć, że ten podział taki to, to jest kwestia raz jakby pewnej takiej kameralności tych ostatnich czterech odcinków z oczywistych względów i, i z, z, związanego, z związanej sytuacji już z samą Wyspą Skarbów i nawiązaniem do książki, ale te pierwsze sześć odcinków to jest jeszcze ten taki aspekt geopolityczny, czyli mamy skupienie się na wojnie o Nassau i tutaj bardzo szybko z jednej strony twórcy domykają wątki pewnych postaci, no bo ja na przykład się absolutnie nie spodziewałem, że cicza tak szybko wytną w, na początku sezonu, co w sumie chyba było dobrą decyzją, bo, bo można powiedzieć, że otworzyło, czy stworzyło trochę przestrzeni dla tych postaci, które znamy lepiej i dłużej pokroju chociażby Rakhama i Anbony, ale szalenie mi się podobało to, jak została tutaj poprowadzona dynamika tych poszczególnych wątków, gdzie z jednej strony mamy te zmiany wszystkie zachodzące w samym gubernatorze, gdzie to jest jedna z najlepszych rzeczy moim zdaniem w ogóle w całym tym czwartym sezonie, gdzie no widzieliśmy i znaliśmy go z poprzedniej odsłony serialu jako człowieka zdecydowanego i zdeterminowanego, ale... Tutaj już widać od pierwszego odcinka, że on nie odpuści, że, że tutaj to Flint i spółka naprawdę trafili na godnego siebie przeciwnika, a cała, sy cała sytuacja jest jeszcze dodatkowo zdynamizowana, no, czy, czy spotęgowana tym, że Eleonor awansuje na żonę gubernatora no i w tym momencie tworzy się naprawdę taki silny front prorządowy, czy związany z jakimiś tam reformami wewnętrznymi miasta, przeciwko piratom, gdzie wydawa Wałoby się, że któraś strona osiąga przewagę i to bardzo szybko jest niwelowane, ale niwelowane w taki zmyślny sposób, bo przecież tutaj i mamy frakcję po jednej stronie i po drugiej stronie, jak chociażby właśnie kwestia całego, całego tego podziału takiego wewnętrznego w tym obozie pirackim, gdzie mamy z jednej strony niewolników, z drugiej strony mamy piratów, ale już podzielonych, no bo mamy cały, cały ten ruch oporu na wyspie, którego przywódcą jest Billy Bones. Mamy piratów tych operujących gdzieś tam poza Nassau z Flintem na czele. Pojawia się przecież ta nowa frakcja zupełnie związana z niewolnikami na wyspie też, czy w okolicach Nassau, co też w sumie u mnie rodziło pewne obawy, czy, czy wiesz, czy jak zobaczyłem tam tego Juliusa, tego przywódcę mm -hmm. niewolników w którymś momencie, że no kurczę, no jak można w szóstym odcinku chyba wprowadzać yy, frakcję całą, dużą, która no teoretycznie powinna tutaj zmienić tak naprawdę cały układ sił, ale to, to jest... Rewelacyjnie prowadzone, bo na każdy taki element po jednej stronie dostajemy ciekawe rozwiązania po drugiej stronie. No bo przecież tam okazuje się, że po stronie gubernatora, no to też z jednej strony mamy gubernatora i jego żołnierzy, z drugiej strony mamy Max, która cały czas jest bardzo silna tymi wszystkimi swoimi kontaktami i tym, co wypracowała w NASAU przez lata. I naprawdę. To jest naj, najlepsza po prostu rzecz, jaka, jaką tutaj dostajemy w tych pierwszych sześciu odcinkach, że, że to wszystko jest bardzo fajnie prowadzone i, i bardzo konsekwentnie. i Bardzo mi się podobał rozwój tutaj poszczególnych postaci. Tak jak na przykład ty wspomniałeś, że mm, czasem miałeś nadzieję, że ktoś postać zginie, to, to w sumie dopingowaliśmy przez pierwsze odcinki na przykład Max w tym, no, że się Max, w końcu stanie z życiem ale ostatecznie bardzo się cieszyłem znaczy bardzo, no, jakby zginęła to bym się, nic nie stało, ale, ale w tych finałowych scenach, jak ich widziałem razem, czy tam każdego gdzieś stojącego, każdego dalej swoją historię ciągnącego, to dla mnie ok. Ale wiesz, ale to jest właśnie siła tego, że tutaj twórcy w tym czwartym sezonie absolutnie nie zrezygnowali z rozwoju postaci, na przykład ta przemiana Rogersa, no to dla mnie była rzecz kapitalnie jakby poprowadzona i to i od strony fabularnej, ale nawet od strony wizualnej, bo nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że on stopniowo wraz ze wzrostem tej swojej determinacji i to już od samego początku, i tak jak on się tam trochę brutalizuje, radykalizuje te swoje metody walki i tak dalej, i tak dalej, to on się zmienia wizualnie, bardzo często się zmienia kontekst scen, w jakich on jest pokazywany, szczególnie tam już po śmierci Eleonor, gdzie tak na mm -hmm, sprawę mm -hmm. on bardzo często już jest taki w przybrudzonym fraku, jakimś tym płaszcz takim swoim gubernatorskim, nieogolony. Bardzo często jest pokazywany w jakieś pomieszczenia, gdzie tam, nie wiem, jest tylko jakieś rozwalające się biurko, czy rozwalające się krzesło. I to tak niesamowicie kontrastuje na przykład z tym, o co on walczy, nie? bo on przecież teoretycznie walczy o, o nasał, o to, żeby zaprowadzić w mieście prawo i porządek. I, i to to jest po prostu rewelacyjnie dla mnie poprowadzone na, na zasadzie takich fajnych kontrastów i fajnego budowania całej tej opowieści i to bardzo, bardzo mocno później procentuje w tej drugiej części sezonu, kiedy, kiedy mamy już to kameralne takie starcie pomiędzy rogersem i Bonesem po jednej stronie, a Silverem i Flintem po drugiej stronie, bo, bo, bo też te zaszłości, to jak te postaci przeszły drogę nawet w obrębie tego jednego sezonu, no to, to po prostu bardzo, bardzo fajnie można później wykorzystać i, i, i wykorzystano to właśnie w tych finałowych odcinkach. O, a, a powiedz mi, m, tak, bo r, rozmawiamy tutaj właśnie o tym takim podziale. Jak Ci się spodobało to, że w zasadzie w tych ostatnich finałowych odcinkach y, nagle dostajemy Pensylwanię i całą tę tą, tą podróż na, na północ, ca, całą tę intrygę związaną z Max Rackhamem i babcią Guthrie? Bo, bo to, to w pierwszej chwili mi się wydał strasznie... Dziwny wątek, a no, o klasie scenarzystów świadczy najlepiej to, że nawet z czegoś takiego teoretycznie wprowadzonego w ostatniej chwili ja mam wrażenie, że udało im się po prostu wycisnąć maksymalnie dużo fajnych, fajnych rzeczy po prostu. No, Ale to jest to, co powiedziałem, no, że mnie się podobała. Ta, ta. Czy też na samym początku się tego trochę obawiałem, szczególnie, że właśnie szósty odcinek kończy się potężną bitwą, w której... Yy, no, obie strony ponoszą duże straty, ale piraci to zostają zmiażdżeni w zasadzie i są zmuszeni do ucieczki z Nassau. A końcówka z kolei odcinka okazuje się, że ich szeregi znów zostają powiększone o, o różne ekipy, które teraz przypływają tam do, do tej osady tych wyzwolonych niewolników. I w sumie ciężko mi było wtedy przewidzieć. Myślałem, że właśnie robimy podprowadzenie pod gigantyczną bitwę, pod tylko że z, z drugiej strony cztery tak. odcinki, no to to trochę dużo jak na gigantyczną bitwę i na samym początku, jak oni tam udali się, popłynęli do, do tej babci Gatri, na początku do dziadka Gatri, no to też miałem trochę obawy, ale tak jak mówiłem w części niespoilerowej, mnie się to bardzo podobało, że ostatecznie tutaj w zasadzie ostateczne rozgrywki rozegrały się na papierze przy pomocy pióra, a nie przy pomocy miecza i, i bardzo fajnie też tam rozwinęła się e, Max i, i Zagrały też relacje pomiędzy Rakhamem, pomiędzy Bony i Max, którzy mają swoją przeszłość, którzy też teoretycznie się raczej nie, nie, nie lubili, to mało powiedziane. Ale raczej wydaje mi się, że dość naturalnie to wszystko przepłynęło i mnie się to, mnie się to podobało. Zresztą no tutaj jak mówimy o Max, to w tym sezonie po raz kolejny błyszczą te postaci kobiece też, bo o, oczywiście tam na pierwszym planie cały czas mamy Silvera, Flinta, Rodgersa, ale po prostu te wszystkie kobiece rozgrywki, one są można powiedzieć nie mniej emocjonujące i to, to, to też mi się szalenie spodobały, jak, jak tak na dobrą sprawę te poszczególne postaci skończyły, nawet jeżeli na przykład Eleonor rozstała się z życiem, to tak jak ja miałem mieszane uczucia co do tej postaci, bo ona potrafiła być momentami nadzwyczaj irytująca, to mhm. ten wątek, tak jak został poprowadzony na przykład tutaj, takie jak ona decyzję podejmowała, tak żeby gdzieś tam no, no maksymalnie dużo z całej tej sytuacji wycisnąć w, w danym momencie, to było, bardzo fajnie, bo, było far, bardzo fajnie poprowadzone, a tam na przykład chociażby w tej Pensylwanii to to ta, ta scena rozmowy jednej i drugiej, Max z babcią Gatri, tam mam na myśli tą rozmowę na nabrzeżu i później, kiedy ona tam dywaguje z Max na, na temat tego, że będzie y, mogła zarządzać NASA, ale jako żona jakiegoś tam marionetkowego gubernatora, to to też było dla mnie po prostu szalenie, szalenie ciekawe i szalenie interesujące, bo y, no, w, jednak czasem to, to tak wygląda, że gdzieś tam te kobiece bohaterki, no, są takim trochę ozdobnikiem. Zresztą, no, Max to początkowo była głównie chyba takim ozdobnikiem, a, a w koniec końców, no to właśnie bardzo mi się podobało, że ona skończyła jako, no można powiedzieć, ta rządząca NASA, no bo tu już nie ma, nie ma co tego ukrywać, no mimo, że teoretycznie to on, nie ona jest gubernatorem, no to, to jednak też te końcowe sceny pokazują, kto tak naprawdę w NASA ostatecznie rządzi, co, co w sumie, mówię, jest takim jak jakimś ciekawym zatoczeniem pętli. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w pierwszym sezonie to Eleno Orgatri, od której Max się wszystkiego nauczyła, to ona wtedy jakoś tam też kobiecą, ręką twardą tym miastem rządziła. Jeżeli jesteśmy przy kobiecych postaciach, to z kolei mnie do końca nie podobał się i to była jedyna rzecz, która trochę mi się nie podobała, zagranie z Madi. Ja na początku byłem tym zachwycony, bo... Wydawało mi się, że twórcy pograli sobie właśnie z czytelnikami Wyspy Skarbów, bo każdy założył, że czarnoskóra żona Silvera wspomniana w Wyspie Skarbów, której on bardzo ufał, bo tam przed wyprawą jej zostawił wszystkie pieniądze i to było podkreślane, jak on jej ufa i że to jest ważna dla niego postać. No to wszyscy założyli, że to jest Madi, no ale imię tej postaci nie pada w książce i w pewnym momencie tutaj Madi została teoretycznie uśmiercona. No okej, okay, ja rozumiem, jej śmierci nie, nie, nie, nie było widać na ekranie, więc tam z góry można było założyć, że ona przeżyła, no bo raczej, gdyby zabijali taką postać, to chyba by nam to wyraźnie pokazali. Ale ja sobie jednak dałem się nabrać i przez w zasadzie dłuższą chwilę, nawet do końca myślałem, że twórcy pograli sobie z czytelnikami i trochę to takie dla mnie było tanie, że trochę takie, taki, no może nie tanie, to może złe słowo, ale powiedzmy taki najtańszy chwyt miałem wrażenie, jaki w w tym serialu. Jeśli miałbym się do czegoś szczepić, to to mi się tak nie do końca podobało, że nagle okazuje się, że ona żyje. Ale to może właśnie indywidualnie ja do tego podszedłem zbyt, zbyt tak, wiesz, wow, wow, takie coś zrobili, nie spodziewałem się, wow, zamiast po prostu od razu sobie pomyśleć i trochę, tak wiesz, zejść trochę niżej. Nie? To, to ja akurat od razu obstawiałem i to może mnie tak nie, nie zabolało, bo tak... Tak podejrzewałem, że to się tak skończy po prostu, chociaż akurat w tym przypadku to, to był drugi raz, kiedy podobną zagrywkę twórcy zastosowali, bo pierwszą, te, pier, pierwszy taki motyw mamy w przypadku An, gdzie też ona no, w takiej mocnej te scenie robi tamtą rzeźnię w ładowni i też schodzi z pokładu i... i... Niby nie mamy powiedziane, że nie żyje, ale, ale nic z tego nicowego, no ona znika nam przecież na No wiemy, na oni tam dłużej grają, bo w pewnym momencie Piraci pojawiają się, te, te kilka osób pojawia się na wyspie i wśród nich nie ma Ann, nie? jest tylko Jack Rackham. no ale to tak. tam tylko szalupą przypłynęli, to oczywiste, że nie brali ledwo żywej kobiety, no ale to było na finał kolejnego odcinka i dalej nie widzimy Ann, więc dalej nie wiemy czy ona żyje, czy nie, przy czym no, An nie była postacią, y, którą obstawialiśmy, że przeżyje, wręcz przeciwnie, tak, przez tak, większość tak. sezonu obstawialiśmy, że prędzej czy później oni zginą gdzieś. E, bardzo podobało mi się zagranie, chyba dwukrotnie zostało wykorzystane w tym sezonie, tak jak chwaliliśmy finał trzeciego sezonu, gdzie rozgrywały się wydarzenia przeplatane rozmową Silvera z Flintem. Rewelacyjna rzecz w tamtym odcinku i teraz to zostało, jeżeli się nie mylę, dwa razy zastosowane. Raz y, Woods Rogers rozmawiał z kapitanem Beringerem i mu wykładał swój plan kawałek po kawałku i to był chyba właśnie trzeci odcinek. Trzeci odcinek, w którym tak. którym zginął tak, tak. Czarnobrody i, i właśnie on mu opowiadał o swoim poprzednim spotkaniu z piratami, którzy wystawili białą flagę i co z nimi zrobił i, w, i wtedy przeszliśmy do egzekucji na bieżącej. No i odcinek wprowadzający do finału też był podobny, gdzie Flint uczy Silvera walki a w tym samym czasie widzimy, co się dzieje na Wyspie Skarbów. To, to jest absolutnie też mistrzowskie zagranie, tym bardziej, że szczególnie ten odcinek ostatni, no to dla mnie to było o, o tyle świetne zagranie, że pozwoliło tą emocjonującą walkę pomiędzy Flintem a Silverem, której się wszyscy spodziewali na finał tego odcinka, no jakoś zintensyfikować, bo, bo przecież już w tej teraźniejszości serialowej no to przecież oni wymieniają tam parę cięć i, i ta walka się kończy, ale kiedy dzięki tej scenie mamy tą dodatkową podbudowę całą emocjonalną, gdzie z jednej strony mamy przecież tam te retrospekcję też Silvera z Madi, który mówi o tym, jak on tam go uczy i, i widzimy, że Silver mimo tych nauk cały czas nie jest w stanie z nim wygrać, no to po prostu to na mnie to zrobiło naprawdę szalenie, szalenie pozytywne wrażenie. Zresztą no, ta, ta pierwsza sekwencja też była wyjątkowo udana tam pada to, to zdanie o tym, które chyba w, w trailerach też było, strasznie mi się to podobało, jak Rogers wspomina o tym, że w mrocznych czasach czasem trzeba zrobić, czy posunąć się do mrocznych rzeczy, co jest takim zdaniem, które gdzieś tam definiuje mi tę postać w ogóle w kontekście czwartego sezonu, no bo naprawdę no dla mnie w przypadku jego akurat, no to kolejne te bariery cały czas są przekraczane, jak, jak już mi się wydawało, że on się dalej nie posunie, no to po prostu Przekraczał no, po prostu kolejną postać, granicę. To, co powiedziałeś, tak, tak, tak jak ona się zmienia, zarówno psychicznie, jak i wizualnie to jest rewelacyjne. I, I ten moment, ten punkt, gdy on sprowadza Hiszpanów na Nassau i, i, i gdy staje na... na gdy obiecuje im, że będą mogli w zasadzie przejechać się po, po, po wszystkich mieszkańcach, ich tam zmieść z ziemi, zaszlachtować, zrobić sobie co chcą i w momencie, gdy staje na, na wyspie i dowiaduje się, że jego żony nie ma w tym momencie w forcie. I to, to też wszystko ładnie umotywowane, bo to nie jest tak, że ona sobie wyszła tak po prostu że to wszystko było jakoś tam podbudowane i, i był to jakiś ciąg przyczynowo-skutkowy logiczny i w momencie, gdy on się dowiaduje i, i widzimy jego twarz i on woła i mówi, że te kobiety musicie oszczędzić, a, a ten mu tłumaczy człowieku, nie? Scott będzie ja wiedzieć, że to, to ona, a nawet jeśli, to ja nie jestem w stanie powstrzymać już tej fali przemocy, nie? Ona się przetoczy przez tę wyspę, i, i właśnie wtedy, gdy Eleonor ginie. Kurczę, tam jest niby, tak jak mówiłem, to nie jest niby brutalna scena, ale sam fakt, że wiemy, że ona jest w ciąży i dostaje ma ten brzuch przecięty, i, i to, że ona ginie, i ginie tak naprawdę z ręki swojego męża, który nie wie, że ona jest w ciąży, a potem on oskarża opiekunkę i wchodzi facet od, od sekcji. No, to, to, to chciałem właśnie no, do tej sceny nawiązać. To jest i mu to powiedzieć, a tam mówi nie teraz, a, a, a, a Rogers mówi chyba się za, za, za daleko posuwasz, nie? nie? Nie masz co ty będziesz go uciszać, a, a, a ona swoje nie teraz. Nie, on nie może się dowiedzieć tego w taki sposób, czego się dowiedzieć, nie? Panie, podczas sekcji, kurde, to po prostu mroziło krew w żyłach mi. Gdy on w tym momencie się dowiaduje nie dość, że sam sprowadził śmierć na nią, nie dość kurczę, że mając dobre intencje zabił swoją żonę, to jeszcze zabił swoje nienarodzone dziecko. Po, po prostu tak zmienia tę postać i od tego momentu on, tak jak mówisz, wygląda inaczej, a to prowadzi jeszcze do jego tak ostatecznego upadku, przecież ostate... znaczy, wiemy, że podniesie się ostatecznie, ale w serialu ostatnia z nim scena jest no, przytłaczająca. Ale to w sumie to, to być może jest dobry moment, żebym ja trochę rozwinął to, co chciałem powiedzieć, że cała wymowa tego finału jest dla mnie taka trochę słodko-gorzka i ja jak napisałem u siebie o Black Seas, to tam trochę dyskutowałem z jedną dziewczyną na, na ten temat i ona powiedziała bardzo interesującą w perspektywie całego tego czwartego sezonu, ale wydaje mi się, że w sumie chyba nawet w kontekście całego serialu interesującą rzecz, że trochę w zależności od tego ile widz wie z Wyspy Skarbów, ile widz wie z historii, to te, te, niektóre sceny mają bardzo dużo dodatkowego kontekstu, bo tak jak sobie tak, spojrzymy, tak. jak ten finał się kończy, wiesz, na te ostatnie parę minut, kiedy widzimy upodlonego Rogersa sądzonego za, za długi, kiedy widzimy odpływ ani i Rakhama ze swoją nową banderą, bo to w ogóle też o tym nie wspomnieliśmy, ale tutaj znów mamy taki, taką tonę smaczków, bo nie wiem, czy to jest w ogóle zwrócić uwagę, że ta flaga, którą Rakhama rozwija na koniec, to jest jego autentyczna flaga. On pod taką banderą pływał na Karaibach. Także to jest, to jest też po prostu kapitalna rzecz, ale no i w jeszcze... nie pojawia się postać nowa, Mark Reed, który też jest dla kogoś, kto, kto nie wie, kto, a, a, ja, a ja naprawdę nie, nie, nie załapałem, od razu, kto to jest i sobie googlowałem. I to ciężko wygooglować Mary Reid, bo to nie jest prawdziwe imię. Tak naprawdę nazywa się Mary, Mary Reid i to, oczywiście da się to znaleźć, szybko znalazłem, ale to też nadaje ogromny kontekst tej scenie, zupełnie w innym świetle ją stawia, bo wiadomo, do czego to wszystko zmierza. Do tego ja właśnie chciałem z, z, y, nawiązać, że, że po prostu teoretycznie widzimy pozytywne zakończenie, na przykład z punktu widzenia y, Rakama i spółki i negatywne zakończenie dla Rogersa, ale w, Wystarczy ta wiedza, która nie jest przez wiedzą tajemną, że Rogers po krótkim okresie więzienia zostanie zrehabilitowany i wróci jako nowy gubernator do Nassau, położywszy kres ostatecznie już tej złotej erze piractwa, a ten rejs, w który Rackham z Anbony i z Merylid wypływają, skończy się z kolei ich uwięzieniem i śmiercią ostatecznie, no to, to, to mówię, to, to dodatkowe jeszcze do poziomy emocji nam dodaje, no bo, no bo mówię, my wiemy, czym to pachnie i, i jak w gruncie rzeczy gorzkie dla tych postaci jest to zakończenie. Mimo, że szczęśliwe. I zresztą to, to też jest bardzo fajna rzecz, jak dostajemy ten dialog pomiędzy Mererith i Rakhamem, kiedy on znów nawiązuje do tego, co wspomniałeś, czyli, czyli tego, że twórcy bardzo tak się bawią Materią opowieści, bo Rakham tutaj można powiedzieć, że ustaje w roli, czy ustawia się trochę w roli takiego bajarza, który gdzieś tam, wiesz, no, przekazuje już pewną wersję prawdy, a nie a nie to, co, to, co było ty, tymi, tymi faktami twardymi punktu widzenia tych postaci, to też naprawdę była, była absolutnie fantastyczna rzecz. A skoro już przy tym jesteśmy, to ja też bym to chciał trochę bardziej rozwinąć, bo mnie się to szalenie właśnie podobało, że ten finał, zupełnie ten ostateczny finał poszedł w tym kierunku, a to, to coś czuję, że miał długi monolog to Z jednej strony właśnie, że to jest koniec Flinta, ale taki koniec bardzo niespodziewany, bo absolutnie się czegoś takiego nie spodziewaliśmy, ale jest zasugerowane, że, no, że pozostaną historie, pozostaną legendy, przekazywane historie, które będą obrastać, które będą tworzyć z nas potworów w oczach, potworów, którymi będą straszyć dzieci i potworów, które których, no, że tak nas zapamiętają. A co, a co, przepraszam, wpadnę Ci tylko w słowo, co jest o tyle istotne, że jak się spojrzy na cały ten odcinek finałowy, to ten motyw, że zrobią z nas potwory, to pada trzykrotnie, bo tak się otwiera odcinek, kiedy tam jest ta rozmowa w domyśle z tym zarządcą plantacji. W którymś momencie jest ten dialog Silvera z Flintem, gdzie Flint też ma ten taki monolog długi, opowiadając o, o tam, o wolności i o tym, jak jak będą postrzegani i jak dla nich się skończy życie, jeżeli teraz skapitulują niejako, no i, i później w finale jeszcze do tego nawiązuje Rakham, nie? Także szalenie istotny motyw. No, a ja dzisiaj rozmawiałem sobie trochę z Michałem Ziają, z naszym słuchaczem o finale i on mi powiedział coś, na co ja absolutnie nie zwróciłem uwagi. Absolutnie tak nie odbierałem i nadal nie, nie uznaję tej opcji, ale to chcę rozwinąć, ponieważ gdy jest ostatnia rozmowa na Wyspie Skarbów Flinta i Silvera Silver mierzy do Flinta i stawia mu w pewnym sensie ultimatum. I, no i ta rozmowa tak jakby się urywa, ale urywa się tak jakby, kurczę, no że Flint się jednak nie zgodził. Można by tak wyciągnąć z tego taki wniosek. Nie słyszymy strzału, ale widzimy taką dziwną scenę, która, na którą właśnie ja nie zwróciłem za bardzo uwagi za pierwszym razem. Widzimy piratów stojących na wyspie skarbów, słyszymy ptaki, które nagle podlatują, tak jakby właśnie po wystrzale i piratów, ci piraci kierują wszyscy wzrok w jedną stronę i, i, i zaczynają iść w tamtym kierunku a cała reszta historii, cała reszta historii Flinta jest już przekazana jako opowieść. O tym opowiada już Silver Maddy. I ja na przykład nie kupuję tego, że tam zginął z Flint. Bo wydaje mi się, że, że nie, że to jest... Ale też nie powiedziałbym, że nadinterpretacja, bo gdy obejrzałem sobie już z taką wiedzą tę końcówkę dzisiaj jeszcze raz, to to, kurczę, mogłoby się kleić, mogłoby zagrać i dodatkowo to nadaje dla mnie... I jeszcze lepszego wydźwięku finałowi, ponieważ jeżeli komuś się nie podobała ta, ym, taka powiedzmy, przesłodzona zmiana znów w, w, w Flinta i ten jego powrót do tego wątku homoseksualnego, już pomijam takie tam skrajne komentarze w internecie, ale... Jeżeli komuś nie podobało się to, to może to interpretować na drugi sposób, że tak naprawdę Flint zginął, a reszta to jest opowieść. A przecież sedno tego finału jest, że opowieści ukształtują historię i opowieści stworzą z nas właśnie... Nawet nie tyle potwory, ale napiszą naszą historię dalej gdzieś tam, czyli czyli dla mnie to się fajnie gra. Ja, nie, ja, ja tej wersji nie akceptuję, jakoś nie przyjmuję, że on umarł. Mnie się bardzo podoba takie zakończenie, że on trafia do tego więzienia i tam odnajduje jakieś swoje szczęście, ale tak naprawdę jest uwięziony, znika dla świata i, i tak właśnie historie będą opowiadać, historie będą przekształcać prawdziwą historię jego ale dla mnie to nadaje naprawdę dodatkowego takiego smaczku, że, że można to sobie inaczej zinterpretować. No i, i znów pełna zgoda, bo ja też absolutnie bym nie pomyślał o takim rozwiązaniu, chociaż no też można pewnie w ten sposób to interpretować, no i faktycznie to będzie jakiś tam dodatkowy motyw, którego się pewnie nie przesądzi, chociaż no, dla mnie zbyt dużo miejsca tutaj twórcy zrobili pod to, to zakończenie takie też słodko-gorzkie dla Flinta, kiedy on tam odnajduje Tomasa i gdzieś tam odnajduje swoje szczęście. No, przynajmniej w, w pewnym aspekcie, no bo musi zrezygnować z tego, o co walczył przez ostatnie lata. Wiesz, to było zbyt konsekwentnie dla mnie rozwijane mm -hmm, przez cały mm -hmm. sezon, żeby, żeby po prostu nagle to wszystko zanegować i sprowadzić do tego, że Flint zginął, a Silver złotousty, no znów stworzył kolejną wersję, w którą teraz będą wierzyły pokolenia. Ale można, można jak najbardziej to tak interpretować. Jak dla mnie to właśnie sam fakt, że każda wersja jest prawdopodobna, bo nie, nie możemy powiedzieć tak w stu procentach, że nie, tak nie było, to, to nadaje idealnego takiego, do, takiego dodatku, taki, taki, taki lukier na tej babeczce temu finałowi, bo, bo właśnie o to chodzi, że już tu dostajemy dwie wersje historii i nie rozstrzygniemy, która jest prawdziwa i o to właśnie w tym chodzi. A jeszcze szalenie podobała mi się scena, gdy po, podczas bitwy morskiej w finale Silver's, Silver z kucharzem. Silver schodzi pod pokład i jest ten tak, zadymiony jest, pokład... To i to on idzie rewelacja. i widzimy takiego po prostu takiego przekoksa, bo przecież to, kim on się stał, no to, to koleś, którego nie chciałby spotkać w ciemnej uliczce i on właśnie spotyka kucharza przestraszonego i to jest tak rewelacyjne nawiązanie do początku, gdzie to Silver był tym przestraszonym kucharzem, który uciekł i, i skrył się i takie, taka fajna klamra I, i on na niego z taką pogardą patrzy i mówi ty tchórzu, nie? Tak, no i, i to, jest, to jest właśnie jedna z tych małych scen, o których ja mówiłem, tylko nie chciałem tego spojler, bez spoilerów z to jest naprawdę mistrzostwo. Zobacz, to przecież to jest ile, no jedno, dwa ujęcia, króciutki absolutnie dialog i tak na sprawia, sprawę jakby to wyrwać z kontekstu tych czterech sezonów, no to po prostu no od Stena jakich tysiące, ale po prostu przez to, że my wiemy jaka jest historia za Silverem, no to po prostu to jest tak niesamowicie dobra scena, że to wow, po prostu wow, no ja zbierałem szczękę z podłogi w tym momencie. No i trzeba jeszcze zaznaczyć już nie do fabuły, że Wyspa Skarbów wygląda Puh, przekozacko, to o czym mówiłem, te ostatnie odcinki wizualnie są po prostu przepiękne. Ja sobie w życiu tak tej wyspy skarbów bym nie wyobraził, ale teraz już chyba nie będę umiał sobie jej wyobrazić inaczej. No fantastycznie, tam o, już od samego tego ujścia do rzeki, yy, kiedy jest ten statek. Co, co notabene będę też, jak się w tej chwili spojrzę trochę na ten sezon, y, jako o takiej opowieści, o tworzeniu opowieści, to tutaj też przecież nawet na tej wyspie skarbów, to tu jest więcej takich tropów interpretacyjnych bo przecież chociażby tam jak Ben Gunn w którymś momencie rozmawia z tym kwatermistrzem na, na Morsie, kiedy oni tam, Silver jest na polowaniu za Flintem i on tam mówi, że słyszał tam jakieś kobiety nawołujące z brzegu i ten kwatermistrz tam mu mówi, że przed chwilą mm -hmm. ktoś się zarzekał, że widział syreny i tak dalej, i tak dalej, że jesteśmy właśnie w takim miejscu, które no, miesza ludziom w głowach po prostu i to, to też no, robiło niesamowity klimat i ja się w pełni zgadzam, że tutaj to wizualnie wygląda Wygląda fantastycznie, ale to też się wpisuje właśnie w całą to, taką bardzo konsekwentnie budowaną atmosferę, gdzie twórcy świetnie naprawdę tutaj to od strony wizualnej robią serial, który teoretycznie... No, miał jakiś tam pewnie niemały budżet jak, jak na telewizyjną produkcję, ale gdzieś tam widać, że oni byli ograniczeni, bo jednak gdyby pewnie ten budżet był większy, to pewnie jakichś takich batalii morskich byśmy dostawali więcej, a tutaj po prostu no, widać było, że każdy dolar, który był wydany na scenografię, kostiumy i tak dalej, to był naprawdę dobrze, dobrze wykorzystany. no I też ja bym chciał nawiązać właśnie jeszcze do tych różnego rodzaju smaczków, gdzie to jest też dla mnie naprawdę kapitalnie zrealizowane, że przecież tu mówię, tu takich większych i mniejszych rzeczy jest, jest całe mnóstwo, bo to już nawet nie chodzi o te różnego rodzaju motywy w finale, ale, ale pewne rozwiązania fabularne, no przecież właśnie cały ten motyw z długami Rogersa, który jest żywcem przeniesiony z historii, pewne tam nawiązania do innych wydarzeń historycznych, te elementy już z finału, który wspominaliśmy, to też jest, pokazuje, jak to można zmyślnie wykorzystać, bo ja osobiście czasami trafiam na seriale, gdzie wiesz, szczególnie teraz, kiedy mamy produkcję pokroju, nie wiem, chociażby jak Ashe vs Evil Dead i tak dalej, i tak dalej, czyli te wszystkie filmy, które gdzieś tam rozszerzają albo nawiązują do wcześniejszych filmów kinowych na przykład, czy wręcz zmieniają filmy kinowe na serial, to, to wiesz, to czasami dostajemy taki prosty fan serwis, nie? Na zasadzie poupychajmy <śmiech> ludziom tam jakieś nawiązania takie, że okej, okay, to tu jeszcze macie, ale nie przegapcie, nie przegapcie. A tutaj po prostu z jednej strony jest tego naprawdę całe mnóstwo, ale z drugiej strony ani przez moment nie miałem poczucia, że, że, wiesz, że to jest takie jakieś proste efekciarstwo, że, że chcą nam nas czymś tutaj wiesz, się popisać po prostu przed nami, tylko nie, tylko to wszystko miało swoje miejsce w całej tej większej opowieści, w opowieści poszczególnych postaci. i To jest też naprawdę duże brawa z mojej strony. No, oczywiście patrząc pod kątem, Wyspy Skarbów to są takie drobiazgi, których po prostu nie dało się rozwinąć. No, postać Izraela chęca, która tutaj się pojawia, to znaczy on jeszcze dostaje jakąś podbudowę, on dostaje jakąś historię, no bo nawet dostaje głębszą historię z przeszłości, bo wiemy, że działał z Czarnobrodym, ale on jest takim po prostu pobocznym kolesiem, a chyba naj, najmniej wniósł do serialu wspomniany przez ciebie Ben, Gunn, ben Gunn, no bo tak. on po prostu nie miał co zrobić i tutaj nie dało się tego rozwinąć. Ja myślałem właśnie, jak byli na, na tej Wyspie Skarbów, że, że tam w tej rozmowie, gdy on już wspominał, że słyszy głos, to że on palnie coś, że wiesz, nie chciałbym tu spędzić dłużej niż jednego dnia, czy coś takiego, nie? Że, że, tak że, że czymś takim rzuci, ale tak naprawdę z tą postacią nie, nie było kompletnie, nie, nie, nie dało się co zrobić, no bo o nim, o nim wiemy tylko tyle, że spędzi trzy lata na Wyspie Skarbów przed wydarzeniami z Wyspy Skarbów, że zostanie tam zesłany. A za co, kiedy i zresztą to jeszcze bardzo dużo czasu do, do, do tego, no, no nie, nie było potencjału na tę postać. Ona miała swoje pięć sekund w momencie, gdy pojawił się na scenie, gdy powiedział swoje nazwisko, a potem po prostu, po prostu sobie chodził w tle i co jakiś czas coś mówił. Natomiast... no zupełnie inna kwestia z, z Billimbonesem. No, to jest chyba najlepiej, jedna z najlepiej rozwiniętych. No, najlepiej to nie, no, bo najlepiej to Silver. I, i no, i Flint, którego w Wyspie Skarbów nie mamy. No, ale, y, z Bill Bonesem po prostu rewelacyjnie to zrobili. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażałem, bo tak jak powiedziałem, po pierwsze zrobili z niego takiego skurczybyka w tym sezonie, że to nienawiść to mało. Ale nawet w finale, no, powinno dojść do starcia z Billing Bonesem, bo to, to powinno być postawiona taka róbka nad I to spuentowanie ale z drugiej strony on nie może zginąć nie? I, no i, i doszło do tej walki, która jest kapitalna na, na, na wysokości, na masztach, zresztą bardzo fajnie się kończy, bo zupełnie przypadkiem, on przecież atakuje nożem i wbija go w żagiel, żagiel, na którym oni stoją, który jest napięty i ten żagiel po prostu się na pół przedziera i, i, on, i on spada do, do, do tego morza. Moim zdaniem niepotrzebne była, znaczy w sumie nie wiem, co ona miała nam pokazać, ta scena na sam koniec, że jednak Bili żyje jakby jej nie było, to by nic nie straciła, tak, ale z drugiej tak, strony z to, to jej obecność też nic nie zepsuła, no po prostu sobie była na koniec, pokazała innym, że on cały czas żyje. No tutaj też zostają oczywiście nie do powiedzenia, bo nie mamy pojęcia skąd on wziął mapę Flinta i w ogóle skąd powstała mapa Flinta, no tutaj żadnej mapy nie było, no ale z drugiej strony mamy kilkanaście, mamy prawie 20 lat na, na, na zbudowanie tego, a to można bez problemu odtworzyć mapę Flint, może w każdej chwili w tym więzieniu mapa gdzieś się wydostać i tak dalej. Nie? Także, także tu, to, to akurat nie było potrzebne. to Nawet nawet dobrze, że w tym momencie nie pojawiła się mapa, bo przez 20 lat <głos》> mogłoby się z nią cuda wydarzyć. Nie? Ale no, zmierzam do tego, że po prostu na niektóre postaci nie dało się z nich więcej wykrzesać. Nie? No ale wiesz, no i tak tutaj no, mieliśmy taką gromadę tych głównych czy wiodących postaci, że naprawdę no, wydaje mi się, że, no, tak jak mówisz, na niektóre po prostu już nie starczyło miejsca, pewnie czasami pomysłu, ale, ale i tak dla mnie szalenie interesujące jest to, że się udało po prostu domknąć w zasadzie wszystkie wątki i, i gdzieś tam w tym finałowym odcinku no, każda opowieść ma swoje zwieńczenie, mniej lub bardziej satysfakcjonujące i to jest, to jest świetna rzecz. I tak jeszcze w zasadzie no, zbliżając już ku końcowi, to ja, ja, ja Ci powiem szczerze, że tak jak w tym finałowym odcinku, to chyba mimo wszystko najbardziej zaskakujące było dla mnie samo rozwiązanie z Flintem i kurczę, to nawet, ja stwierdziłem, jak to się twórcom udało, nie, że to, to też no pewnie niektórzy widzowie to będą krytykować, no tak jak zresztą tam się pojawiły jakieś nieraz pewnie skrajne komentarze, ale no, jak się spojrzy też na perspektywę tych czterech sezonów, kiedy my przecież znamy całą tę historię z drugiego sezonu, ca całą tę podbudowę, kiedy wiemy jaką drogę przebył Flint, no to to, to też gdzieś tam jest takie no bardzo, w sumie ciężkie, ale, ale jakoś tam satysfakcjonujące zwieńczenie tego wątku i to, to jest też dla mnie mimo wszystko plus, tym bardziej, że ja ci m, chyba to nawet pisałem, jak żeśmy prywatnie dyskutowali po, po poszczególnych odcinkach, że kiedy się pojawił wątek Tomasa tam gdzieś w piątym, szóstym odcinku, to ja szczerze mówiąc miałem takie obawy, że oni go tu z kapelusza wyciągną w środku sezonu po prostu jako taką jakąś kartę przetargową, którą Silver zastosuje jako asa w rękawie i mimo, że w sumie to się przecież dokładnie czymś takim okazało, no to, to, to mimo wszystko to, jak to zostało rozegrane, no to też dla mnie, dla mnie bardzo fajna rzecz. Ja jestem na tak z kilku powodów. Po pierwsze właśnie to było budowane, bo znaczy... Budowana była przemiana Flinta, przejście na tą ciemną stronę. Na, później teraz te, to przejście na jasną jest jednak dość szybkie, bo cztery sezony budowaliśmy jego przejście na, na coraz... Znaczy dwa sezony przejście... Nie, nie, źle mówię. W drugim sezonie była pokazana cała retrospekcja i to przejście na ciemną stronę, a potem umacnianie się tam i, i, i pogrążanie się coraz bardziej w niej. I można krytykować to pod tym kątem, że... że a, nienaturalnie nagle, ale moim zdaniem nie do końca, ponieważ no, to nie jest pozytywne zakończenie dla Flinta. On zostaje pod, przyprowadzony pod przymusem przez piratów do więzienia, w którym znikają ludzie, w którym o ludziach yy, ślad yy, ginie, kończy się, nie ma. Także to nie jest dla niego pozytywne. To jest jakaś tam wisienka na torcie, że tam jest też Tomas. Takie właśnie trochę tam słodkiego w tym całym naprawdę negatywnym i gorzkim zakończeniu. A sama sprawa Tomasa, ja znów nie chcę wchodzić w homoseksualizm, ale na szczęście cały czas jakoś tam omijają mnie komentarze ludzi. Trafiłem na jeden, ale to tam przypadkowy, skrajny komentarz. Ale mnie się to też podoba, bo ja pamiętam, że w drugim sezonie mnie to za, trochę zaszokowało i, i, i nie byłem do końca pewien, czy, czy mi się to podoba, że twórcy coś takiego, taki związek wstawili w ten serial. Ale z drugiej strony mi się to podoba, bo to jest takie... Cholerne przełamanie konwencji, bo my jesteśmy przyzwyczajeni do bardzo stereotypowego wizerunku homoseksualisty w, w filmie, w książce, wszędzie tak naprawdę. Wi, widzimy go, wiemy, jak widzimy w większości, nie? jak myślimy o, o, o geju w filmie, no to, to mamy, mamy pewne wyrobione wyobrażenie. Dlaczego jakiegoś człowieka takiego? Setki filmów i, i, i setki tytułów wszelakich, a tutaj nagle dostajemy kurczę. Morderce, groźnego, takiego, przed którym naprawdę trzęsą się kolana i można w gacie zrobić. Wilka morskiego, takiego człowieka naprawdę przerażającego, który okazuje się, i to, to nie jest sprowadzone do, do takiego homoseksualizmu na nie wiem na statkach, gdzie piraci wypływają, i bo to też y, ludzie się burzą, że y, homoseksualizm wśród piratów, no ale to, to, no, no, w momencie, gdy o, oni byli na morzu, to tam dochodziło do różnych rzeczy w, pod pokładem, ale tutaj właśnie jest to sprowadzone do miłości, a nie do, nie do aktu samego samego seksu, tylko do miłości, że ten wilk morski, ten morderca, ten naprawdę brutalny i straszny człowiek okazuje się, że on nagle że to wszystko jest podyktowane miłością nie? No, miłością inną z wielu punktów widzenia no ale ja to mi się to podobało, takie przełamanie wielu stereotypów i ostatecznie, ja się chyba cieszę, że ten wątek na sam koniec powrócił. Tym bardziej, że nawiązując do tego, co ty wspomniałeś, że nie jest zmyślnie budowany, to dla mnie to było też bardzo z jednej strony no, szokujące, bo ja też nie ukrywam, że mnie to mega zdziwiło, ale to jak to zostało poprowadzone od drugiego sezonu, gdzie poznajemy na przykład cały ten plan, można powiedzieć, tej trójki, czyli Tomasa, Jamesa i Mirandy i to jak oni gdzieś tam w takim trójkącie miłosnym próbują no, wcielić ten plan w życie, do czego nie dochodzi później wszystkie te konsekwencje, które widzimy później i to, tę przemianę Jamesa we Flinta i to, to, co widzimy później, to było bardzo dobrze poprowadzone, ale ja Ci powiem, że ja nawet nie, nie do końca mogę się zgodzić na to, że ta przemiana zachodzi szybko, bo ja, ja pomijam już ten aspekt, o którym Ty wspomniałeś, czyli to, że to wcale nie jest dobre zakończenie, tylko ono jest właśnie takie dosyć mocno... Słodko-gorzkie, ale moim zdaniem, nawet w tym dialogu pomiędzy Silverem a Flintem, Silver bardzo dobrze wykłada Flintowi, dlaczego pomijając wszystko, no, pomijając właśnie nawet kwestię Tomasa, nie ma sensu kontynuowanie tej walki i. i też to, co przemawia przez Silvera i to jak widzimy na przykład te, te poszczególne elementy, to, to z tej perspektywy to nawet to, co ty wspomniałeś, czyli ta taka trochę tania zagrywka z Madi to też nagle wraca jako istotny aspekt, no bo, bo tutaj... Silver przecież się odnosi i do tych kwestii prywatnych, czyli powołując się gdzieś tam na bliskich, na miłość i tak dalej, ale się odwołuje gdzieś tam też do tej takiej skali makro, nie? gdzie przywołuje te wszystkie śmierci, które no, przecież no, nie, nie ma co ukrywać, no Flint za sobą zostawił całą stertę trupów swoich kolegów i przyjaciół w trakcie tej walki. No i dla mnie naprawdę w tym dialogu jest bardzo dobrze to też pokazane, że, że to nie jest tak, że to, to jest po prostu tak, że nie wiem, weźmiemy ten skarb i, i nagle możemy wrócić w, do, o, do walki o Nassau. Tym bardziej, że przecież nawet to, co się wydarzyło w tym szóstym odcinku, czyli ten najazd w Hiszpanii, to w mojej ocenie to też bardzo dobrze pokazuje, jak mimo wszystko to była romantyczna i szalona wizja ze strony Flinta, żeby, żeby w ogóle to nasał na takich zasadach, jak oni sobie wyobrażali, mogło funkcjonować, bo przecież to, to, to nie ma co ukrywać, że to, że oni osiągali jakieś tam sukcesy, to było trochę kwestia tego, że Rogers miał bardzo ograniczone zasoby, bo Anglia go tam nie wspierała specjalnie, a z kolei Hiszpania się tak naprawdę no, nie interesowała nasał jako takim, dopóki dopóki pewnie by im nasał nie zaczęło jakoś mocniej przeszkadzać, a, jak, a jakby im zaczęło przeszkadzać, to pewnie by się to skończyła cała ta krucjata, tak jak się skończył najazd na nasał, który widzieliśmy w szóstym odcinku. więc Więc tutaj po prostu dla mnie naprawdę te argumenty są na tyle przekonujące i na tyle dobrze podbudowane, że... Ja to kupuję, że Flint, który nie wyobrażał sobie innego rozwiązania niż kontynuowanie walki, no nagle decyduje się na y, złożenie broni. I to wiesz, to nie jest kwestia przemiany na, na dobrą stronę. No, on po prostu jakby porzuca to, o co walczył. No ale to, to wcale nie oznacza, że on nagle się staje znowu jakimś, wiesz, potulnym barankiem. No, <laughs> okej. Okay. I... Na koniec mogę powiedzieć tylko tyle, że czasami jest tak, że coś się w miarę podoba, ale im więcej się o tym gada, tym więcej wypływa jakieś rzeczy, które nie grają, albo jakichś negatywnych rzeczy i staramy się nie wgłębiać za mocno. A tutaj pokazuję ten podcast, bo szalenie pozytywny podcast, który trwa już 80 minut, że tak naprawdę pewnie moglibyśmy gadać jeszcze dłużej i dłużej, a jakbyśmy sobie zaczęli przypominać szczegóły z kolejnych scen, to, to byśmy 8 godzin przegadali, albo i więcej. I ten serial tutaj nic nie traci w oczach, a wręcz przeciwnie. Przy dyskusjach na jego temat on dla, on dla mnie jeszcze bardziej zyskuje i, i ja naprawdę jestem zachwycony, że miałem okazję to obejrzeć i ten serial obudził u mnie ponownie głód na piratów wszelakich. No, to samo miałem w wakacje, teraz mam, mam, mam to znów i bardzo się cieszę, że się dałem przekonać na oglądanie Black Sails. No, ja się również cieszę, że Cię przekonałem ja się, i, i, i się bardzo cieszę, że po prostu tutaj mogliśmy wspólnie nagrywać i wspólnie śledzić finał tej opowieści, bo, bo naprawdę dostaliśmy chyba najlepsze z możliwych zakończeń te, te, tej produkcji, jakie tylko można było sobie wyobrazić. No Przynajmniej takie, jak możecie słyszeć z naszych opinii, no to chyba raczej tu jesteśmy zgodni. Okej, okay. jeżeli wy oglądaliście serial i macie zdanie odmienne od naszego, no to podzielcie się w komentarzach. Jeśli oglądaliście serial, a na przykład nie czytaliście Wyspy Skarbów, to też możecie powiedzieć, czy też tak samo dobrze odbieraliście poszczególne niektóre wątki, czy na przykład coś dla Was było niepotrzebne, albo coś nie do końca zrozumiałe. A od nas to dzisiaj chyba tyle. Tak, dzięki Ci bardzo Mando za y, to dzisiejsze nagranie. No i do usłyszenia ze słuchaczami pewnie wkrótce. Cześć. Cześć. Okej. Okay. No to... A jeszcze jedna, jedna rzecz mi się tylko przypomniała, ale tuż poza podcastem, bo już później tak weszliśmy na poważniejsze tematy i już nie chciałem do tego wracać. Podobało mi się, że w tym czwartym sezonie mimo całego tego napięcia i wiesz, tych takich brutalnych rzeczy, które się działy, tutaj było, było też trochę humorystycznych motywów i, i one też były wszystkie fajne. Nawet, wiesz, tam w tym finale, jak Rackham tam płynął z tym, z tym starym marynarzem, który on nagle tam, wiesz, im zmarł na tym statku. No to, to po prostu to było, to było tak fajne. I Rackham, jak cały czas on był takim trochę, hum taką humorystyczną postacią, to, to szalenie mi się też to podobało, że oni to podtrzymali do samego końca, że on był właśnie takim trochę pozytywnym wariatem w, w całej tej brygadzie. I, i to, kurczę, to, to też, wiesz, że to, że to nie raziło. Że przecież to nieraz to by, to by po prostu mogło nie grać, nie? To byłyby potężne zgrzyty, jakby takie jakieś śmieszkowanie serwowali w takim serialu, a to, a to, kurczę, też działało, nie? Fajna rzecz. Game over, man. Game over. It's over. Nothing is over! Nothing. You just don't turn it off!